Przemek tutaj jak wychodzi mówił, o Abrahamie już było. I, ale powiem wam, no nie sposób nie mówić też o Abrahamie, skoro on jest ojcem wiary i nadziei, którą chcemy pielęgnować w naszym życiu. Stąpać w jego ślady każdego dnia. Bo jakby co do istoty sprawy my się zgodzimy. Natomiast y, jedną rzeczą jest rozumieć, jedną rzeczą jest wysłuchać ale już inną rzeczą jest, nawet się zgodzić w tamtym momencie, zgodzić się, ale inną rzeczą jest wykonać, inną rzeczą jest i mieć to we własnym życiu, bo o ile bracia możemy podjąć tutaj najlepsze studium Słowa Bożego, które mówi na przykład o nadziei lub o wierze, będziemy tu studiować, bracia nam służą no Z tym, co wiedzą, tak, z języków oryginalnych, z hebrajskich, aramejskich, innych przekładów, wytypujemy takie wnioski, jakich świat nie słyszał i nie widział. O tyle zajmie nam to kilka godzin, studium na temat wiary i nadziei. Ale wszak to nie jest jeszcze wiara. My musimy to rozumieć, bo my dzisiaj... Jesteśmy w takiej epoce, w takiej erze, w takim czasie, w którym bardzo dużo się słucha, bardzo dużo się słucha, natomiast wiemy, że nie na tym mamy poprzestać, nie mamy być tylko zgodnie ze Słowem Bożym, nie mamy być tylko wykonawcami, nie mamy być tylko, przepraszam, słuchaczami, tak. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Ile razy to dzisiaj się słyszy, a słuchałem, a wiesz, a takie, śmakie, wykłady, kazania, ileż tego jest. W sieci jest tego bardzo, bardzo dużo, ale czy nas Bóg powołuje tylko do tego, żebyśmy byli słuchaczami, czy nie raczej do tego, żebyśmy byli też. I przede wszystkim wykonawcami, bądźcie więc wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, taka sytuacja jest całkowicie możliwa. Czyli słuchasz studium, słuchasz kazania na temat wiary, nadziei w Bogu, zaufania do Boga, przychodzi moment w Twoim życiu. I nie potrafisz tego zrobić. Czy jesteś wykonawcą wówczas? No nie. Słowo Boże i Bóg zachęca nas, żebyśmy byli wykonawcami. Bo przemyślcie to, bracia. Jedną rzeczą jest wysłuchać i uczestniczyć nawet w tych, mówię, szlachetnych rozważaniach. Natomiast to nie jest tożsame z tym, że w tym momencie jesteś wykonawcą. W tym momencie wysłuchaliśmy, nauczyliśmy się, to jest bardzo ważne, no bo nie wyobrażam sobie, jak wykonać, skoro się nie wysłuchało, jak wykonać, tak? Ale jeżeli się już wysłuchaliśmy, nauczyliśmy się, no to potem przychodzi weryfikacja, czyli doświadczenie, doświadczenie wiary. I to przywołany ten przykład tutaj przez Waldemara z Abrahamem, jego synem, no to jest, to, to przeszło, jego wiara przeszła próbę. On mógłby powiedzieć, jak on Bogu ufa i wierzy, jak on Boga kocha, ale gdyby jednak cofnął się, gdyby nie powiedział, nie, ja nie, nie, nie, nie. Ze względu na moją miłość do Syna nie, nie zrobię tego. Czy byłby wykonawcą? Czy moglibyśmy mu powiedzieć, że zaufał do końca? Stąd... Jeśli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Znamy tę przypowieść, może już nie będę, czy to porównanie, nie będę tego czytać, gdzie Jezus mówi, że każdy, kto, bo to, co przeczytałem, to było w liście Jakuba, tak? W pierwszym rozdziale, ale znamy też to porównanie Jezusa z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, dwudziesty wiersz. Że każdego więc, kto słucha tych moich słów i, i wypełnia je, przerównam do człowieka mądrego. Jezus tak to ustanawia, czyli nie mówi. Każdego człowieka, który słucha moich słów, przyrównam do człowieka mądrego. To nie jest pewne, ale mówi, który wypełnia te, to, co słucha, wypełnia to, co słyszy. Przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz. Przyszła powódź, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego opadek był wielki. Widzimy zatem, bracia, że każdy, kto słucha. Jezus mówi moich słów, to już nie mówimy, wiecie, o, że słucha jakiś bzdur, jakichś, wiecie, zupełnych nauk, które nawet nie można by nazwać nauką Bożą, ale mówimy o ludziach, o człowieku, który słucha słów Jezusa, o takim mówimy. Czyli jeżeli ten człowiek słucha, ale nie wypełnia, będzie przyrównany do człowieka Głupiego. Można by powiedzieć, że można by zebrać tutaj pochwałę tylko za to, że się jest słuchaczem, tak? Że się zasłuchujesz, że wsłuchujesz się, że dużo słuchasz. Ale nie to jest celem Pana. Oczywiście to jest bardzo dobry wstęp, to jest bo, bo są ludzie, którzy w ogóle ani nie słuchają słowa Pana, ani nawet go nie wypełniają. No to już jest, to jest chyba jacyś potępieńcy, ale... Są ludzie, którzy słuchają słów Jezusa, ale ich nie wypełniają. Natomiast ci są przyrównani do człowieka głupiego, czyli do człowieka, który buduje coś wprawdzie, ale jest to budowla osadzona na piachu. I w momencie, kiedy, i tu się okazuje, i w momencie, kiedy przychodzą wichry i burze życia, to, co buduje się, nie ostoi. To się po prostu zawala. I, I po tym można też jakby rozpoznać, no, bo to tak jest, no, jest, jest, brat, jest są, są dwaj ludzie, dwaj bracia, którzy przeżywają te same doświadczenia. Jeden się ostał, drugi upadł. No to rozumiem, że ten pierwszy, który się ostał, on to, co zbudował w swoim życiu, no to zbudował na mocnej skale. On jest nie tylko słuchaczem, ale on jest wykonawcą. Natomiast ten, który się zasłuchiwał, był słuchaczem, ale nie wypełniał słów bożych, no jest po prostu człowiekiem nierozsądnym. Tak? Tutaj nawet jest napisane w Mateusza 7 rozdziale 24 przyrównany do człowieka głupiego. Paweł, apostoł liście do Filipion, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz, mówi, czyńcie to, czego się też nauczyliście. Czyli jakby wiadomo, na, na wstępie, na początku jest nauka, jest to, co słyszymy. Ale dalej Paweł mówi, czyńcie to, co się też nauczyliście, co przyjęliście, czyli, czyli mamy... Słuchacza, który nie tylko słucha i odrzuca, mówi: Ja tego, tego słuchać się nie da. Nie ja tylko słucha i przyjmuje to, ale potem dalej mówi: Paweł, co słyszeliście i widzieliście we mnie, co widzieliście we mnie, moje postępowanie. Zresztą to kiedyś tam pisał do braci, do sióstr, mówiąc, że ten brat przypomni wam moje postępowanie. Przypomnij wam, jak ja postępuję. I mówi w ten sposób, w liście do Filipian 4, rozdział 9 wiersz, Bóg pokoju będzie z wami, Bóg pokoju będzie z wami. Ale chcę wrócić tutaj do jeszcze tego listu Jakuba, bo jest tu, jakaś, jest tu jakiś taki przepis na, na błogosławieństwo w naszym życiu i na działanie takie błogosławione. Ten Jakuba, pierwszy rozdział, 22 drugi, do 25, piątego, ja czytam teraz 25, końcówkę. Lecz kto wpatruje się, lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem. Czyli ja rozumiem, jak ja dobrze to wszystko rozumiem, to tak jak my tu siedzimy, no po tych słowach, które usłyszeliśmy, nikt z nas nie chce być tylko słuchaczem. Nie chce być tylko człowiekiem, który wysłuchał i finalnie przyrównany jest do człowieka nierozsądnego, głupiego, który buduje na piachu. Ale każdy, no rozumiem, gorliwy brat, który chce żyć dla Boga, no chce być wykonawcą tego słowa.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 lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli mamy tutaj ukazanego człowieka, który staje się wykonawcą Słowa Bożego. To człowiek, który wpatruje się, czytamy, w doskonałe prawo wolności. Można by powiedzieć, wpatruje się w doskonały zakon wolności. Wpatruje się w zakon ducha. Wpatruje się w Chrystusa. I to nie jest tylko wpatrywanie się, że chwilę popatrzył i już zajął się całym swoim życiem. Tylko czytamy, że wpatruje się i trwa w nim. Trwa w tej, yy, trwa w tej, yy, w tym prawie wolności, w doskonałym prawie wolności. Słucha upatruje się i trwa. Ten człowiek jest nie tylko słuchaczem, według, bym powiedział, definicji Bożej. Nie jest tylko taki człowiek słuchaczem, ale jest, jest wykonawcą dzieła i taki człowiek jest błogosławiony w swoim działaniu. Chciałbym teraz pójść do listu do Rzymian, list do Rzymian, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz, od dwudziestego w każdym razie będę czytać list do Rzymian, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy. Ja czytam akurat tutaj współcześniona Biblia Gdańska. I czytamy tutaj, gdzie apostoł mówi tak. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu Grzechu. Dlatego te, teraz też, dlatego teraz, żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Którzy nie postępują według ciała, lecz według ducha, gdyż Prawo ducha, życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, Uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Paweł tutaj przywołuje w zasadzie, można by powiedzieć, trzy prawa, tak? Trzy zakony, można by rzec. Pierwszy, prawo Boże, zakon Boży. Nazywa go tutaj, że ma rozmiłowanie w tym zakonie. Ono jest bardzo dobre. Prawo Boże jest dobre. Ono oczywiście, gdy Bóg je dał. Przyniosło podniete dla grzechu. Nagle te członki w życiu człowieka, tak? Nagle Bóg mówi, nie rób, nie czyń, a członki mówią, a ja chcę. Bóg mówi, nie spożywaj tego owocu. A, a, a to jest dziwne, nie? Bo to jest dziwne, że akurat i mimo tego, że grzechu nie było na świecie, w ogrodzie Eden, jednak nagle przyszło im do głowy pośród tylu wszystkich owoców spożyć ten, o którym Bóg powiedział i nie spożywaj go, nie bierz go. I przez prawo Boże przychodzi podnieta dla grzechu, dla tego, co Paweł tutaj nazywa zakon grzechu i śmierci. Jest takie prawo, prawo grzechu i śmierci. Ono, ono jest niezmienne, Tak jak prawo Boże, zakon Boży jest niezmienny. On, gdy Chrystus przyszedł, nie zmienił zakonu, nie zmienił prawa Bożego, ale wypełnił je całkowicie. Bóg nie postanowił, dobra, to w związku z tym, że no nie da rady, no ci ludzie nie dadzą rady wypełnić moich praw, więc zmienię te prawa. Zmniejszę standardy. Powiem... W miejsce nie kradnij, powiem, możesz, jak masz potrzebę, to ukradnij. Nie? Albo w miejsce nie cudzołóż. No jak cię jeszcze rozsadza, to, to jakieś takie wyjątki by porobił. Bóg tego nie uczynił. Czytamy, że nawet jedna jota, kreska, kropka nie będzie zmieniona. Bo te prawo, które ustanowi Bóg, jest doskonałe, i jest dobre. Natomiast z powodu grzechu, te prawo było w tym właśnie słabe, ale z powodu grzechu człowieka, natury grzesznej, którą człowiek ma, nie był ten człowiek w stanie wypełnić w całości zakonu Bożego. I z tego powodu, z tego powodu, że nie był w stanie wypełnić, przyszedł Chrystus, który wypełni w swoim ciele, w swoim życiu całe to prawo. I można by ja to. Ja to nazywam sobie, że ten zakon, zakon Boga, to prawo mojżeszowe, tak? to co zostało właśnie wyrażone przez prawo mojżeszowe, jest niezmienne. I tak samo jak czytamy tutaj o prawie grzechu i śmierci, które reprezentuje właśnie tę starą, grzeszną naturę człowieka. Ten zakon jest też niezmienny. Nie da się tego zmienić. Pokażcie mi człowieka, który by powiedział, nie, ja się zmieniłem. Ty może chcesz się zmienić, ale tak naprawdę nie masz możliwości, bo to jest coś niezmiennego. To jest stara, grzeszna natura, która nie podlega zmianie, tak? Nie podlega zmianie. Ona, te zamysły, które ma, stara, grzeszna natura, są przeciwne Bogu. Wszystko to, czego ona pragnie, czego chce, jest, jest przeciwne Bogu, można powiedzieć, jest nieprzyjacielem Boga w swych pragnieniach, w swych dążeniach. To, co wymyśla ta stara natura, jest przeciwna Bogu. I w tej całej, można by powiedzieć, beznadziejnej sytuacji Bóg posyła Jezusa Chrystusa, który w swoim ciele wypełnił prawo Boże, i przez swoją śmierć pokonał grzech na krzyżu. I rozumiem to, bracia, w ten sposób, bo Paweł tutaj pisze o tych dylematach, mówi, mam upodobanie w prawie Bożym. Umysłem podoba mi się prawo Boże. Nie mówię, że jest złe, albo nie mówię w ten sposób, a w związku z tym, że nie daje rady, to prawo jest do kitu. Ja i tak nie mogę tego wypełnić. Paweł Apostoł mówi w liście do Rzymian w 22 wierszu, w siódmym rozdziale mam, mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Mam takie upodobanie. Chcę robić, tak jak Bóg, tak jak Bóg mi mówi w swoim słowie. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. I tutaj w tym momencie mówi nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Ale mówi dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. I czym w istocie jest yy, trwanie w tym prawie wolności. No bo już teraz widzimy, co się dzieje, gdy przyszedł Chrystus, gdy nas Pan wyzwolił. Przyniósł wraz ze swoim całym życiem, ze śmiercią, ze swoim poddaniem Bogu, przyniósł i ustanowił prawo, które można by nazwać prawem wolności od grzechu. Wolności od grzechu, bo to jest, to jest, to jest wolność. Niewolność do czynienia wszystkiego, co mi się podoba, bo wiemy, że taka wolność dla wielu stała się tak naprawdę niewolą. Zaczęli robić wszystko. Powiedzieli, liczy się tylko wolność, tak? I zaczęli robić wszystko, co im się podoba, co im do głowy przyszło. I tym samym popadli w niewolę, ale wraz z tym, jak przyszedł Chrystus, przyniósł nam prawo, prawo wolności. I... Nazwijmy to prawo teraz zakonem, zakon wolności. I czytaliśmy w tamtym liście Jakuba, że ten, kto się wpatruje w to i trwa w nim, tak, jest błogosławiony w swoim działaniu, jest nie, nie tylko słuchaczem, ale jest wykonawcą, wykonawcą tego, co słucha. I <śmiech> bracia... Trzeba o tym powiedzieć. Zakon ducha jest niezachwiany. Zakon wolności jest nie do ruszenia. Tym samym chcę, chciałbym tu powiedzieć, że każdy, kto pokłada nadzieję w Bogu, kto żywi wiarę w Jezusa Chrystusa, że tylko On go może zmienić, może uwolnić cię od tej starej natury, od tego... Jak tutaj Paweł mówi, prawa grzechu, prawa śmierci. Kto nas uwolni, bracia, żaden z nas, choćby podjął tutaj bardzo poważne postanowienia i wytężył całe siły, jakie ma, nie jest w stanie. Nie jest w stanie tego zmienić, tego zakonu prawa, zakonu śmierci, zakonu grzechu. Nie jest w stanie tego zmienić. Ty nie jesteś w stanie tego zmienić. Te prawo będzie funkcjonować i na tyle, na ile będziesz trwać w nadziei, która jest tylko w Chrystusie, to będziesz mieć siłę od Niego, bo to zwycięstwo nad grzechem nie będzie Twoim zwycięstwem z powodu tego, że Ty powziąłeś takie postanowienie, że Ty jesteś, wiesz, ja się tak wyćwiczyłem przez te lata, że ja potrafię. Nie, ale to będzie zwycięstwo Chrystusa Jezusa. Dlatego Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki, że daje nam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, że ufając Jemu, wierząc Jemu, wpatrując się w Niego, mając z Nim relację i społeczność, mogę trwać w prawie wolności. Wolności od grzechu. I tym samym yy, nie ma potępienia dla tych, którzy pozostają w Jezusie Chrystusie. Czasami popełniany jest taki błąd, że wszystko jakby opiera się na, na umyśle człowieka, tak? że człowiek gdzieś tam przyjmuje, że Jezus umarł za grzechy, przeczyta tę książeczkę, że tam jest ta przepaść między Bogiem a człowiekiem. To wszystko uzna, że to jest prawda. Ale pozostawanie wierzy, Jezusa Chrystusa, to nie jest tym, tylko to jest jakby cały czas ustawiczne ufanie Bogu. Jeżeli Abraham uwierzył raz Bogu, tak? gdy go ten wyprowadził i pokazał mu gwiazdy na niebie, no to przecież jakbyśmy byśmy o nim mogli mówić, gdyby to się zdarzyło raz wtedy, że Abraham uwierzy Bogu, a cała, całe pozostałe jego życie, mielibyśmy świadectwo, ciągle wątpił, ciągle nie ufał Bogu. Ciągle upadał, ciągle nie, to tak nie, to nie, to jest niemożliwe. Byśmy powiedzieli, no jakim on jest ojcem wiary. Ale czytamy właśnie o nim, że on ufał Bogu. Mało tego. Trwał w społeczności z Bogiem. Miał społeczność z Bogiem. Trwał w tej społeczności. On, potem czytamy o Izaku, potem o Jakubie to byli, bym powiedział, jeden drugiemu przekazywał tak te obietnice Boże. I mimo tego, że okoliczności w ich życiu, w życiu tych patriarchów, okoliczności potem w życiu ludu Bożego, wskazywały na to, że to chyba jest niemożliwe, to chyba nie spełni się to, w co wierzymy, nie, spełni się, nie spełnią się obietnice Boże, że nie ma na to nadziei. Ale jednak czytamy o bohaterach wiary, że nawet... Oni wierząc Bogu, mając wiarę w Bogu, nie oglądali tego, co myśmy zobaczyli. Nie ujrzeli tego, ale wypatrywali z daleka. Ale mimo tego, że okoliczności życia były takie, że możemy powiedzieć po ludzku, wszystko przeczyło temu, że Bóg nie spełni swoich obietnic. Oni jednak trwali w wierze. I na tym, bracia, to polega, że... Ja się tego też uczę, bracia drodzy, uczę się tego, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych, czyli od pogody, od sytuacji na świecie, od tego jak ja się czuję, co mnie dotyka i tak dalej, niezależnie od tego wszystkiego, co jest na tym świecie, dookoła nas, a nawet... Jeżeli by nawet jakakolwiek wątpliwość mi się miała w sercu pojawić, to ja chcę powiedzieć, to ja jednak będę ufał Bogu. Chcę wierzyć Bogu, że mnie przeprowadzi. I nie upatruję dzisiaj już zwycięstwa nad grzechem w własnym życiu, w sobie samym. Nie upatruję. Nie ma takiego człowieka, który sam zniweczyłby grzech w własnym życiu i ciele. Nie ma takiego. My bez Chrystusa, bracia, jesteśmy skazani wręcz. To zmiecie nas, zmiecie nas. Jak porzucimy tą nadzieję, która ma tak wielką zapłatę u Boga, to co nam pozostanie? Jeżeli porzucimy wiarę i skupimy się tylko na rzeczach technicznych, czy kwestiach, chociażby nawet zostaniemy przy tym, nazwijmy, to jest oczywiście jakaś, jakaś figura taka na dzisiaj, przy tym studium, o, o czym mówiłem na początku, będziemy tymi słuchaczami. Nie pomoże nam to. Nie pomoże nam to. Jak najbardziej człowiek dobry wydobywa dobre rzeczy z tego skarbca, tak? No, yy, to jest oczywiście preludium. No, nie wyobrażam sobie, no, skąd ja o tym wiem, że warto Bogu ufać? Skąd ja się tego nauczyłem? No czytałem o Abrahamie, wiecie? Czytałem o patriarchach, czytałem o, o bohaterach wiary. Czytałem o apostołach, uczniach Chrystusa. Czytałem w końcu i słuchałem o życiu Jezusa Chrystusa, jak przeszedł to życie. Zaufał Bogu. I mimo tego, że gdy wisiał na krzyżu, ludzie przechodzili tam obok i mówili do niego, zaufał Bogu, niechaj go ratuje. To nie zrobiło na nim. On chciał spełnić wolę Bożą, bo za coś takiego to wiecie, oprzez ci ludzie kłamali, tak? Zaufał Bogu, niech teraz Bóg go ratuje z tego krzyża, ale on jednak wypełnił do końca wolę Bożą i jeżeli porzucimy tą nadzieję, która ma tak wielką zapłatę u Boga, To bracia, co nam zostanie właściwie? Jeżeli porzucimy wiarę, ufność do Boga, co nam pozostanie? Co nam zostanie? Nic, powiem wam nic. Chyba, że uznajecie za coś, za coś wartościowego. Biblioteki pełne ksiąg. Serwery pełne słowa. Jeżeli to... Ja nie mówię, chcę z całym szacunkiem odnieść się do tego, że preludią do wiary jest Słowo. Dlatego najpierw jest Słowo, słuchanie, ale jeżeli na tym pozostanie, to daleko nie zajdziemy. Musi być wykonawcą, tak jak ja muszę być i chcę, i pragnę tego, być wykonawcą wykonawcą Słowa Bożego. Staliśmy się bowiem, bracia, uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. I tak jak Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem, Jego domem my jesteśmy. Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Zobaczcie, Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie, ufność Bogu. I choćby nie wiem co, choćby nie wiem co, jaka by nie przyszła wieść, jaka nie przyszłaby informacja, jaka sytuacja na świecie, to jednak będę ufać Bogu. Chcę ufać Bogu. Chcę, chcę tutaj jak jak to, pięknie Jakub, jak to pięknie Jakub napisał, chcę się wpatrywać w te doskonałe prawo wolności. Chcę się radować tym, że Chrystus daje mi siłę do zwycięstwa nad grzechem. Bo ja sam w sobie widzę nędznego człowieka. Jechałem kiedyś z takiego spotkania biznesowego. Jakże płakałem. Krzyczałem do Boga, Pani, jaki ja jestem nędzny człowiek. Czym ja się chlubiłem na tym spotkaniu? I krzyczałem, i mówię, Boże, kochany, jakim nędznym człowiekiem ja jestem. Ja naprawdę, wiecie, po ludzku, mylę lepiej niczego złego tam nie zrobiłem, tak po ludzku, tak? Yy, to, to co to? Powiedzieć troszeczkę o swoich dokonaniach i o swoich możliwościach? Nie, no to... Ale jak ja jakąś, jakąś nędzę zobaczyłem, mówię, Panie, nie chcę takim być. Ale to nie wystarczy, że tylko powiem, że nie chcę takim być, albo że postanawiam wraz z dniem 1 stycznia się zmienić. To nie wystarczy. Bo ty bez Chrystusa nie uczynisz tego. To On cię wyuwalnia. To u Niego jest siła. To On daje nam prawdziwą wolność od grzechu i przebaczenia. Dlatego... Wpatrujmy się w doskonałe prawo wolności. Wpatrujmy się w dzieło Chrystusa, co uczynił dla nas. Jak wielkie jest to dzieło, że pokonał w swoim, i bym powiedział, grzesznym ciele, tak? W tej postaci że pokonał grzech na krzyżu. Zniweczył dzieła diabelskie. I nam przyniósł wolność, o której nie wiedzieliśmy nawet nic, bo Dopiero człowiek, który zasmakuje tej wolności od grzechu. Jaki jest stan, powiedzcie, człowieka, który, brata, który jest wolny od grzechu? Możecie tu przytoczyć? Co mu towarzyszy? Radość mu towarzyszy. Pokój Boży mu towarzyszy. Błogosławieństwo mu towarzyszy. I wcale nie mam tu na myśli, wiecie, że ma hajsu kupy na koncie. Nie o tym myślę. Ale towarzyszy mu świadomość, że żyje z Bogiem w społeczności, że trwa z nim w relacji, że jest, ma przyjaźń z Bogiem. Wiecie, co to znaczy być przyjacielem Boga? Przyjacielem. Czasami mówię, jaki nędzny ja człowiek jestem. Chwalę się czasami, kogo ja tam nie znam. Mówię, co to za nędza, ludzi? Ale a powiedzieć, przyjacielem Boga ten jest to. ta? To nie myśmy go wybrali, bracia. Ale to On nas wybrał. To nie myśmy Go poznali, ale raczej zostaliśmy, jak Słowo Boże mówi, poznani przez Niego. Zobaczcie, co czyni Bóg. Jakże się nie wpatrywać w to dzieło? Jakże się nie wpatrywać w coś? I chcę tutaj to wyraźnie podkreślić. Jeżeli te doskonałe prawo wolności mogę dzisiaj nazwać zakonem wolności, to jest to z całą pewnością coś stałego, niezmiennego, Coś, czego Bóg nie chce nam zabrać. Coś, co nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości, że nie, to chyba już nie ma, nie, to nie dla mnie. to ja, nie. nie, człowiek, który się wpatruje w to, człowiek, który trwa w, tej, w tym prawie bożym, w tym prawie wolności, przepraszam, nie jest słuchaczem, nie jest słuchaczem. To jest recepta na to, jak nie być słuchaczem. Się, wpatrywać się w te dzieło Boże, które Bóg uczynił na krzyżu, i przyniósł wolność, i ustanowił kolejne prawo, ale tym razem jak to pięknie brzmi. Zobaczcie, prawo wolności, prawo ducha. I w ten sposób, i w ten sposób zobaczcie, nie jesteśmy słuchaczami. Yy, lecz wykonawcami dzieła, dzieła Bożego, bo to jest dzieło Boże, to jest dzieło Boże. Tak czasami ludzie filmują, co dokonali. No o ile rozumiem, jak, jak i firmy czy jakiś tam producenci tak filmują swoje produkty, dokonania, czy tak i reklamują to wszystko. O tyle niekiedy Lud Boży, Dom Boży idzie w podobną narrację, tak? Chce za pomocą, nie wiem, obrazów, filmów pokazać te dzieła, które tam dokonują, a że to, że tamto zabiliśmy, a to. Powiedzcie mi, jak pokazać, jak pokazać wolność od grzechów? No, możesz pokazać, spróbować chociaż. Uśmiechniętych ludzi, Tak? No ale ludzie grzeszli też się uśmiechają. Ludzie trwający w grzechu też akurat go uchwyciły, że się śmieje, bo ogląda jakiś, wiecie, głupawą komedię, no i się śmieje. I mógłbyś powiedzieć, ten to jest szczęśliwy. No ale szczęśliwy przez 10 sekund. Potem go, całe jego grzeczne życie go zasypie. Ale jak ukazać, tak? Jak ukazać to dzieło? Jak ukazać to dzieło uwolnienia, Człowieka, przez Boga, od Jego grzechów. Jak to ukazać? Nie? Jak to nakręcić film o czymś takim? Ale wszak jest to, wszak jest to wielkie dzieło Boże. To jest, to jest, taki człowiek jest, staje się wykonawcą dzieła. Mało tego, będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bóg będzie błogosławił. Te rzeczy, które taki człowiek wykonuje... I Bogu niech będą dzięki za, za Chrystusa na pewnej konferencji, na pewnej konferencji, na pewnej konferencji. Zaraz Wam przeczytam i powiem, co na tej konferencji, jakie zadali... było podane pytanie na tej konferencji. Czy możliwe jest bezgrzeszne życie w grzesznym ciele? Zadali o to takie pytanie. Czy możliwe jest to? Jak wy bracia myślicie tutaj? Bezgrzeszne życie w grzesznym ciele. Mało takiej nadziei jest w Domu Bożym i Kościołach. A, tacy jesteśmy już. Nie ma szansy wiesz, żyć takim życiem, jakim żył Jezus. Bez grzechu. Nie ma takiej. W niebie, tak. W niebie, gdy już Pan nas uwolni od naszych ciał, to tutaj jest więcej takich ludzi, którzy powiedzą, tak, tam będzie życie bez grzechu. Ale tutaj, no, bym powiedział, nadzieja omdlewa, tak? Bym powiedział, że Patrząc na statystycznie na własne życie i owoce, uczynki ciała, które ciało rodzi, no to nadzieja odlewa. No każdy powie, no znaczy powie delikatnie, no, no jest, ale wiesz, ale wiesz jak jest, nie? Jest ciężko. Natura grzeszna to, to płodzi, tak płodzi, to płodne takie jest, bym powiedział, zwierzę, ta grzeszna, stara natura która jakby podlega zakonowi grzechu, zakonowi śmierci. To jest jakby to jest takie płodne wrodzenie tego, co, co, co, co ciało rodzi. No i to oni zadali to pytanie i odpowiedzieli tak. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj odpowiedź brzmi tak. Bezgrzeszne życie w grzesznym ciele jest nie tylko możliwe, ale musi być celem każdej wierzącej osoby. Zgodnie z tym wyzwaniem, które mamy od Boga, świętymi bądźcie, tak jak ja jestem święty. I ktoś powie, człowieku, to co ty gadasz, to jest niemożliwe. Tak, bez Chrystusa jest to niemożliwe. Bez wpatrywania się w doskonały zakon wolności i trwania w Nim, trwania w Nim, tej nadziei, która ma wielką zapłatę, że ufam Bogu, że On mnie przeprowadzi, to jak najbardziej zgadzam się z wszystkimi, że jest to niemożliwe, niemożliwe. Ale trwając w prawie wolności, w prawie ducha, dlatego ci w których czytamy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeżeli, jeżeli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, czytam to z rozdziału ósmego listu do Rzymian, jedenasty wiersz, jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, byśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. A jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Jak wiele uczynił dla nas Bóg. Nie pozostawił nas samych, nie pozostawił nas sierotami. Ja nie wyobrażam sobie, jest to niemożliwe żyć bez grzechu w grzesznym ciele. Natomiast jak patrzę na to, co uczynił Bóg, ile nam ofiarował, ile dla nas uczynił, ile sprawił, ile nam pomocy niesie, to można by powiedzieć, gdyby tak człowiek ufał Bogu, i wierzył Bogu, i myślał o Nim ustawicznie, i trwał z Nim w społeczności ustawicznie, to nie będzie grzeszyć. Nie będzie grzeszyć. Stare zostanie uśmiercone, tak, i Chrystus będzie królował i żył w takim życiu. Ta sprawa jest niezmiernie trudna, ona w ogóle, mimo tego, że tyle nadziei niesie ze sobą to przesłanie, że mogę być wykonawcą słowa przez wpatrywanie się, trwanie w Bogu, trwanie w Jego słowie, w, tej, w tym, co tyle przecież niesie nadziei, ale przychodzą te zwątpienia właśnie, które które sprawiają, nie, nie dam rady, to ulegnę, ulegnę, tak? Ulegnę dzisiaj swojej namiętności. No i to, i to jest owocem, to są uczynki ciała. I to są uczynki ciała. I rzeczywiście, jak człowiek nie trwa w społeczności z Bogiem, to ciało, ta stara natura, od razu ci, od razu ci coś tam przyniesie owoc, ona zaraz tam zrodzi, ona zaraz coś Ci pokaże, tak? I, I my czasami skupiamy się bardzo mocno na tym owocu grzechu, na tym owocu, przepraszam, ciała, tak? Które rodzi grzech. Jakie? No to czytamy tutaj w liście do Galatów. I my na tym się skupiamy. Chcemy tylko to zniweczyć. Modlimy się do Boga. Panie, zniwecz to. Zabierz to ode mnie. Pożądliwość i tak dalej. Ale tak naprawdę... My musimy mieć udział w tym, żeby trwać w społeczności z Bogiem, bo tam jest siła, tam jest nasze zwycięstwo w Chrystusie. Żeby pokonać zamysły ciała, one wszystkie są bracia bardzo, bardzo przeciwne Bogu. Nie podobają się. I oczywiście nie należy tutaj myśleć tylko o tym, bo my mówiąc o uczynkach ciała, to myślimy tak, zabójstwo, krew się leje, tak? przeteczeństwo, nierząd jakiś, rozpusta, że to, jest, że to jest tylko to, ale tak naprawdę pycha, samowola, niezależność od Boga, niesłuchanie. To są, to są straszne rzeczy, tak? I, I czasami myślimy, że jak my coś wymyślimy sobie w domu Bożym, i wdrożymy te nasze pomysły. Mało tego. I będziemy kultywować. Nie, nie będziemy uprawiać kultu ducha, jak to jedno tłumaczenie mówi, tylko będziemy uprawiać kult własnego pomysłu. tak? Coś wymyślimy, jakąś naszą tutaj koncepcję i będziemy tego się trzymać. Przy tym będziemy chodzić. To, to, jest, też, to jest też, Bogu się takie rzeczy nie podobają. Dlatego... Jeśli według ciała będziecie żyć, umrzecie. Jeśli zaś duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie, będziecie żyć. Całe stworzenie razem jęczy, razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, bo przecież... Jestem przekonany co do tego, że każdy z nas, którzy się znaleźliśmy tutaj, a zawierzyliśmy Bogu, wierzyliśmy, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym. Zebraliśmy już takie plony ducha. Czym te plony były? Zwycięstwem nad grzechem. Pamiętacie to? Pamiętamy to? Wiemy o tym, ile to radości przynosi, jak Duch Boży, moc Boża, siła Boża. Pomoże nam pokonać grzech w naszym życiu. Jakaż to radość, tak? I w sumie nie leżałem na gwoździach, nie chodziłem po rozdrażonych węglach, nie nacinałem swojego ciała, nie robiłem, wiecie, na kolanach pielgrzymki, ale zaufałem Bogu, trwałem wierzę, wierze, że On mnie przeprowadzi, że On mnie uwolni, I On uwalnia. I w tym się przejawia Jego moc, Jego siła. Jeżeli... W tym kontekście, jak mówię o działaniu Ducha, to właśnie myślę o czymś takim. Podobnie Duch dopomaga naszej słabości, bracie. Mało tego, wstawia się za nami. Cała służba Boża, aniołowie Boży, Duch Boży, który spełnia wolę Bożą, jest skoncentrowana na tym i zorientowana na to, żebyśmy my wszyscy, Trwali w Nim, osiągnęli cel naszej wiary, zbawienie dusz, ale też, żebyśmy stawali się podobni do Jezusa Chrystusa, tutaj na Ziemi, już tutaj na Ziemi, żebyśmy byli wolni od grzechów. I nie można dzisiaj powiedzieć, że jest to niemożliwe. To jest możliwe. Jest możliwe, o ile będziemy trwać w nadziei w Bogu i o ile będziemy trwać w społeczności z Nim. Ja wiem, że te doświadczenia nas tutaj siedzących mogą być różne, tak? Te zmagania z grzechem statystycznie, gdybyśmy przywołali, tak? Ile razy upadliśmy, ile... Ale bracia, jeżeli nawet, to się nie zniechęcajmy. Zaufajmy Bogu, że może nas prowadzić dalej, że może dawać nam zwycięstwo i że każdego dnia będę go szukać, każdego dnia. Bo my czasami bym powiedział, uwiedzeni, uradowani tym zwycięstwem, które Bóg nam daje w Chrystusie dzisiaj. czasami ja patrzę, a ja zapomniałem już o Bogu wieczorem. I naprawdę nie mam siły. Bez Chrystusa ja nie mam siły. Ja mogę pociągnąć trochę na swoje, nie wiem, na... Wiecie, tak jak koło zamachowe, nie? Już nie ma napędu, ale jeszcze tam złapie raz, drugi. Możesz pociągnąć, to, to fajnie, ale to, to wszystko stanie. I widzimy, że żeby odnieść klęskę, żeby ciało zrodziło swoje owoce, naprawdę nie potrzeba być rok poza społecznością z Bogiem. Wystarczy wieczór. Wystarczy, że myślami odejdę od Chrystusa. Taka jest zależność nasza od, od Niego, tak mocna i tak silna, że nie możemy bez Niego nic uczynić, że wszystko, co możemy zrobić i w czym On nam dopomoże, to trwać w Nim i trzymać się Go całym życiem, zabiegać i szukać Jego oblicza. Sam, mimo tego, że mówię to do Was, to tak naprawdę też mówię to do siebie i, i patrzę, jak, te, jak to się wszystko odbywa kiedy odnoszę zwycięstwo w Chrystusie, to nie jest, będąc w Chrystusie, będąc w Nim, trwając w tym, przypatrując się sprawom Bożym, zakonowi wolności, dziełom Bożym, trwanie w nich, to można by powiedzieć, to nawet o grzechu się nie myśli, nawet to nie ma miejsca jakby na, na te sprawy, tak? To jakby jest wyparte z życia, jest wyparte z życia i i nie musimy, wiecie, codziennie rano się budzisz. O, dzisiaj znowu walka z grzechem. Już mam tego dosyć. 33 lata walczę i walczę. Nie, jestem w nadziei, że Bóg nas przeprowadzi, że Bóg nas ochroni, że Bóg da nam zwycięstwo, że trwając w Nim możemy naprawdę zajść tam, gdzie On tego pragnie czyli stając się podobnym do Jezusa Chrystusa. Jeżeli bracia, czegoś, coś omknąłem, czy to wybaczcie, drodzy? No ale no, ta sprawa na pewno wymaga też omawiania, żebyśmy w zborach o tych sprawach rozmawiali, bo czasami podejmuje się tematy, wiecie, takie natury jakiś technicznych i czy nawet historycznych, a, a ta sprawa jest istotą naszego życia, bo nie spotkałem jeszcze gorliwego, prawdziwie brata, który kocha Boga, że byłby zadowolony. Wielci dzisiaj tam się zgrzeszyłem, tak. Odszedłem od Chrystusa i nie, to jest zawsze, zawsze smutek, pewien rodzaju wstyd. Zaufajmy Bogu.